Jest 23. Tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki Anna Kowalczek. Nowa odsłona sporu o Trybunał Konstytucyjny. Prokuratura ma się zająć osobami z Kancelarii Prezydenta, które doradzały Karolowi Nawrockiemu, by nie odbierał ślubowania od czworga sędziów. Polecenie by ruszyło postępowanie w tej sprawie wydał minister sprawiedliwości. Ślubowanie przed prezydentem złożyło tylko dwoje z sześciorga wybranych przez Sejm sędziów w Trybunału.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 Żurek z marsową miną próbuje grozić. Szef Biura Polityki Międzynarodowej prezydenta Marcin Przydacz napisał najgorszym momentem dla każdego polityka jest ten, kiedy staje się śmiesznym. Pan Żurek przekroczył tę granicę już dawno temu, dodał prezydencki minister. Jednak ministrowie pytanie o komentarz odpowiedzieli, że sprawa nie jest tego warta. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Prezes Trybunału Konstytucyjnego Bogdan Święczkowski nie chce dopuścić czworga nowych sędziów do pracy. Tłumaczy, że nie zrobi tego, dopóki prezydent nie potwierdzi, że odebrał od nich ślubowanie. Węgry zostają w Europie, ogłasza lider zwycięskiej partii Tisa. Peter Madziar przekonuje, że wynik wyborów parlamentarnych potwierdził europejski kurs Węgier. Podczas spotkania z mediami zagranicznymi zapowiedział, że jego rząd będzie chciał odbudować relacje z unijnymi partnerami. Potwierdził, że planuje pierwszą podróż zagraniczną do Polski. Ma odwiedzić Warszawę na początku maja. Mówił też, że znajdzie sposób, by wydać Polsce Zbigniewa Ziobre i Marcina Romanowskiego.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 Prokuratura chce, aby sąd jak najszybciej zdecydował w sprawie europejskiego nakazu aresztowania Zbigniewa Ziobry. Złożyła wniosek o wyznaczenie terminu posiedzenia. Instruktor strzelectwa z bystrzycy kłowskiej podejrzano o zastrzelenie 26-latka, aresztowany na dwa miesiące. Mężczyzna tłumaczył, że działał w obronie koniecznej. Na jutro śledczy zaplanowali sekcję zwłok ofiary. Z prokuratorem Mariuszem Pinderą rozmawiał nasz reporter Mateusz Czmiel.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 bel canto Dobry wieczór, tu Robert Kamyk. Witam Państwa bardzo serdecznie. Dzisiaj w naszej audycji jeden z najpopularniejszych zespołów pieśni i tańca. Bardzo lubiany przez publiczność w Polsce, ale także za granicą. To, co ten zespół proponuje, to ukazanie folkloru w jak najbardziej atrakcyjnej formie. Jest energia, żywioł, młodość. Śpiewają, tańczą, grają na instrumentach. Prezentują najpiękniejsze melodie związane z polskim folklorem w najróżniejszy sposób. Wracamy często do ich nagrań przy różnych okazjach, gdyż przywołują nam najpiękniejsze wspomnienia. Proszę Państwa, dzisiaj słuchamy zespołu Mazowsze. Kupułecka kuka, chłopiec pan, dysuka, przybira, i nosa zadzira. Uh oh, Kieradio. w edycji Belkanto w programie pierwszym Polskiego Radia najpiękniejsze polskie melodie w wykonaniu Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca Mazowsze, bo taka jest pełna nazwa zespołu. Kiedyś byłem na ich koncercie w Teatrze Wielkim Operze Narodowej i faktycznie wrażenie było ogromne. Zespół Mazowsze to, proszę Państwa, potężna instytucja, fenomen na skalę światową. Gdy wyjeżdżają na koncerty, to towarzyszy im kilka autokarów, tir, busy i tony bagażu. Występowali na ponad 10 tysiącach koncertów na całym świecie. Nazwa pochodzi od regionu Mazowsza, ale tak naprawdę już dawno zespół ukazuje także piękno innych regionów. A wszystko zaczęło się w 1948 roku, kiedy to Tadeusz Sygietyński, kompozytor, miłośnik folkloru oraz jego żona, znana aktorka Mira Zimińska-Sygietyńska, zdecydowali o powołaniu do życia Mazowsza. To podobno było ich spełnienie marzeń po zbombardowaniu Warszawy. Postanowili, że jeśli uda im się przeżyć wojnę, to założą zespół. I tak się stało. Trzeba było jeszcze znaleźć miejsce. Wybór padł na Karolin w okolicach Warszawy. W budynku, który miał służyć zespołowi, mieścił się dom wypoczynkowy, ale ostatecznie ówczesne władze zgodziły się, żeby tam właśnie działało zawsze.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 Cały czas słuchamy zespołu Mazowsze. Jest to folklor podany w formie przetworzonej, stylizowanej, ale dzięki temu występy Mazowsza są tak lubiane przez publiczność na całym świecie. Początkowo Tadeusz Sygietyński wraz z Mirą Zimińską jeździli po różnych regionach, badali folklor, poszukiwani melodii, ale też odpowiednich strojów. Tadeusz Sygietyński zafascynowany był Oskarem Kolbergiem. Pani Mira wówczas dbała m.in. o to, żeby stroje naprawdę wyglądały unikatowo. Oczywiście trzeba było także zbudować zespół złożony z utalentowanej młodzieży, wówczas z okolicznych wsi i miasteczek. Tą młodzieżą trzeba było się odpowiednio zaopiekować, zapewnić jej wykształcenie. Na początku ćwiczyli i jeszcze raz ćwiczyli, przygotowywali żmudnie repertuar. Aż w końcu wyruszyli w trasę. Ich pierwszy koncert miał miejsce 6 listopada 1950 roku w Teatrze Polskim w Warszawie. Przyjęcie było niebywale entuzjastyczne.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 I dawki, bohaterem Belkanta w programie pierwszym Polskiego Radia jest zespół Mazowsze. Niestety po pięciu latach występów zmarł Tadeusz Sygietyński. Przyszłość zespołu stanęła pod znakiem zapytania ale kontynuacji dzieła podjęła się Mira Zimińska i robiła to nieprzerwanie do śmierci w 1997 roku. Przed wojną to niezwykle popularna aktorka, grała w filmach, teatrach, kabaretach, znana była ze swojej barwnej osobowości, poczucia humoru, urodziła się w Płocku jako Marianna Burzyńska, w młodym wieku śpiewała w kościelnym chórze, potem przeniosła się do Radomia, w Radomiu zaczęła udzielać się jako aktorka i tancerka, Zmieniła też imię na Mira, aż w końcu nadszedł czas przeprowadzki do Warszawy. Podczas wojny została aresztowana, trafiła na Pawiak i pomógł ją uwolnić Adolf Dymsza. No i po wojnie rozpoczęła się jej historia z Mazowszem. Gdyby nie Mira, nie byłoby Sygietyńskiego ani Mazowsza, napisał kiedyś Marian Hemar, poeta i przyjaciel zespołu.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 Kogo kraj swój nie obchodzi. Z hornarkami masz do brony. Niechaj uprawia zagony. Hej, Dio, Hej, czas Hej, który którymi są poddani, bierzcie zawsze kładwurmani. Wam to należy mialkować, jak podwładni mi kierować. Hej, dios, hej, hej, Z nikim pamiętliwe mam koniki, Nie zapomną nigdy w świecie, nikt co je po świecie, hej Jochowe, hej to tak mi, hej Ay, taki siaki, coś się dobrze dał we znaki. Poczbyś koniom cukier dał, już nie weźmiesz ich na kawał. Hey, nie dał paszy, tylko biczem ciągle strażył. Wtedy próżna twami wami kręga. Sam do wozu się zaprzegaj. Hej, wio! Hej, Hej, bio! nie prosi i nie pyta, ale twarde ma kopita. I jak wiesz to się zdarza, że dosięgnie gospodarza. Ej! Jedziem ja na koźle, koń przedzie, śpiewam pioskę tym po drodze, gospodarzom ku przez drodze. Hej wio! Hej wio! Hej Hej Hej Potrafią być swawolni lub sentymentalni, zalotni i zabawni. Jedno tylko do czego nie są zdolni – to do tego, by być nudnymi, napisał o zespole Mazowsze krytyk tańca John Martin w w The New York Times. To dzięki Mirze Ziemińskiej Mazowsze tak fantastycznie rozwinęło się i objechało cały świat, ale Mazowsze to także inne wspaniałe nazwiska, wyjątkowy choreograf Witold Zapała. To tam kariery zaczynały Irena Santor i Lidia Korsakówna. Słynną postacią w Mazowszu był także Stanisław Jopek. Jego znakiem rozpoznawczym stał się niezapomniany Furman, którego właśnie słuchaliśmy. Mazowsze cały czas żyje i rozwija się. Dzisiaj dyrektorem zespołu jest dyrygent Jacek Boniecki, a w repertuarze znajdują się opracowania folkloru z wielu regionów Polski. Mają wspaniałą siedzibę w Karolinie, całkiem niedaleko od Warszawy. Jest tam piękna sala widowiskowa. Myślę, że warto wypatrywać różnych występów Mazowsza. A my nadal ich słuchajmy. Do usłyszenia, mówi Robert Kamek.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 JEDYNKA POLSKIE RADIO LEKTURY JEDYNKI Oto ciąg dalszy historii tego niezwykłego rodzeństwa. Posłuchajmy ósmego fragmentu powieści Daphne du Maurier Rodzina Delanejów Czyta Anna Kert. Każdy z nas dzielił od pozostałych zaledwie rok. Tak więc, odkąd sięgamy pamięcią, zawsze byliśmy razem. Nic dobrego z tego nie wyniknie, mawiała Truda. Już to w jednym z wielu podrzędnych saloników hotelowych, które służyły nam za pokój dziecinny i jednocześnie salę lekcyjną. Już to na ostatnim piętrze domu wynajętego przez rodziców na czas sezonu teatralnego. Nic dobrego nie wyniknie z mieszanki raz, albo krwi. Szkodzicie sobie nawzajem i nic tego nie zmieni. Wyniszczycie się tak czy inaczej. Gderała, kiedy którejś z nas było szczególnie niegrzeczne czy rozdokazywane. Po czym znów zaczynała cytować maksymy i przysłowia, które nie znaczyły absolutnie nic, ale brzmiały dziwnie złowieszczo. Nie można dotknąć smoły tak, żeby się nie zabrudzić. Albo Swój do swego ciągnie, ale najsłabszy ucieka pod ścianę. Nie potrafiła jednak poradzić sobie z Marią, która zawsze robiła jej na złość. Jesteś najstarsza, tłumaczyła dziewczynce. Dlaczego nie dajesz dobrego przykładu? Wtedy Maria zaczynała ją przedrzeźniać. Układała usta w wąską kreskę, zadzierała podbródek, Wysuwała prawe ramię, trzęsąc nim przesadnie. Powiem papie. Groziła truda, po czym przez cały dzień mnożyły się jęki, utyskiwania i gniewne pomruki. Ale kiedy przychodził do nas papa, nic się nie działo, poza tym, że natychmiast robiło się zamieszanie. Następowała jeszcze większa błazenada, a potem zabierano nas do salonu na dalsze swawole, popisy i zabawy w niedźwiedzie. Ku niewątpliwej udręce gości, którzy przychodzili napawać się widokiem mamy. Bywało zresztą jeszcze gorzej. Nie dla nas, rzecz jasna, tylko dla innych gości hotelowych, kiedy papa pozwalał nam biegać po korytarzach, pukać do różnych drzwi, zamieniać wystawione do czyszczenia buciki, dzwonić, podglądać ludzi przez poręcz schodów i robić głupie miny. Skargi na nic się nie zdawały. Żaden dyrektor nie chciał tracić takich gości jak mama i papa, którzy samą obecnością przydawali prestiżu hotelowi, obojętnie w jakim mieście czy kraju. Anna Kert przeczytała ósmy fragment powieści Daphne du Maurier Rodzina Delaneyów w przykładzie Anny Bańkowskiej. Książka i audiobook ukazały się w wydawnictwie Albatros. Jutro ciąg dalszy. Jedynka